Infra w Radio Wolne Media Witam w kolejnej audycji serwisu Infra specjalnie dla Radia Wolne Media mówi Michał Kuśnierz. Witam Piotra Cielewiasia Witamy Radebra. Witaj, Piotrze, redaktora naczelnego serwisu Infra. Dziś chcielibyśmy porozmawiać nie tyle o pewnym zjawisku, co bardziej o dziedzinie zjawisk paranormalnych. Otóż każdy z nas zna różne legendy o mitycznych stworzeniach, jak smoki, gryfy czy centaury. Jednak istnieje wiele stworzeń, które faktycznie starano się odnaleźć. I są osoby, które wierzą w ich istnienie. Dziedzina, która zajmuje się współczesnymi potworami, to kryptozoologia. I dziś właśnie chcielibyśmy się zająć y, tematem kilku stworzeń, których y, ślady jednak można odszukać, oczywiście. Mówimy tutaj na przykład o Chupacabras, czu Małpoludach, o których y, dzisiaj może tylko wspomnimy krótko, dlatego, że to jest bardzo szeroki temat i na pewno na, na temat tak zwanych małpoludów czy homilidów zrobimy oddzielną audycję. Natomiast są jeszcze na przykład potwory morskie i w ogóle wszelkie dziwne, nieznane stworzenia żyjące w głębinach zarówno mórz jak i jezior. Czy faktycznie w dzisiejszym świecie, który uznajemy, że jest pozbawiony wszelkich tajemnic, czy kryją się jeszcze jakieś potwory razem z naszych najgorszych koszmarów, Piotrze? No, być może się kryją, ja tego nie wiem. Natomiast yy, nie tylko w Ameryce, ale też i w Europie powstały nawet specjalne grupy zajmujące się tropieniem yy, współczesnych potworów. Yy, co jakiś czas słyszymy o śmiałkach wyruszających, a to w poszukiwaniu nowych reliktowych hominidów, a to innych potworów typu mongolski robak śmierci. Natomiast y, na przykładzie kryptozoologii i, i właśnie tych poszukiwań możemy mm, dowiedzieć się, a właściwie przekonać, że tak naprawdę nie różnimy się wiele od naszych przodków, bowiem jeśli oni nie umieli żyć bez potworów, to my również. Tylko, że my jak na razie nie potrafimy ich znaleźć. Choć są pewne ślady, o których dzisiaj powiemy. No właśnie, ja tak tylko wspomnę, że przygotowując nasze audycje infrafakty, jakimś dziwnym grafem zawsze nam się trafia taki news z dziedziny właśnie kryptozoologii, a to jakaś wyprawa wyruszyła, a to powróciła, a to jest jakieś kolejne doniesienie. Była też informacja o powstaniu w Muzeum Kryptozoologii w Stanach Zjednoczonych, lat i Także to jest pewna dziedzina tych zjawisk Jaśnionych, taka bardzo żywa i wzbudzająca emocje ale może zacznijmy od Chupacabras co możemy powiedzieć o tej niezwykłej istocie która w zasadzie pojawiła się w mediach i w ogóle w naszej świadomości w połowie lat 90 na karaibskiej Garański, wyspie Bordoryko wtedy jak wspomniałeś w połowie lat 90 doszło do mrożących krew w żyłach scen, otóż mieszkańcy Portoryko zaczęli donosić o tajemniczych przypadkach okaleczeń zwierząt. Były one pozbawione krwi. Często też drapieżnik, którego nie udało się zidentyfikować, ani też schwytać, dostawał się do nich prawda, w sposób, który, który był nietypowy dla zwyczajnych zwierząt, na przykład psów. Co się okazało, obok serii okaleczeń mieliśmy do czynienia z całą serią obserwacji tajemniczego stworzenia. Wkrótce, okaleczenia, dziwne obserwacje, portorykańska tradycja ufologiczna, bowiem Portoryko należało do miejsc, gdzie UFO obserwowano bardzo często. To wszystko, razem z masową histerią, legendami, stworzyło nam współczesny mit Cabras. Natomiast to, co działo się po połowie lat 90. na wyspie, przybrało rzeczywiście postać fali strachu i nawet władze musiały zareagować i poradzić sobie nie tylko ze stratami rolników, jak też z uganianiem się za potworem, który właściwie nie wiadomo, czy istniał. Mhm. No i sprawa dosyć szybko też obrosła pewną legendą, bo zaczęto mówić, znaczy dochodzić do tego skąd tego typu stworzenie mogło się pojawić. Natychmiast pojawiły się różne teorie, łącznie z teorią, iż jest to wynik jakiegoś genetycznego eksperymentu przeprowadzonego przez Amerykanów, w wyniku którego Powiedzmy, powstało jakieś stworzenie, które się dostało e, z jakiegoś laboratorium i zaczęło właśnie pustoszyć e, wyspę. Masz rację, a za tym za tą teorią miał przemawiać fakt, że Czupa Cabras przypominało zlepek kilku stworzeń. E, mierzyło sobie około 1,20 m wzrostu. Jego głowa przypomina głowę typowego kosmicy, na której najwyraźniej zazna zaznaczały się czerwone, hipnotyzujące o oczy, taki znak szczególny, czy plakabras. i braz. Istota miała tak tajemniczy grzebień przebiegający od głowy zupełnie łysej w kierunku pleców, a także krótkie ręce zakończone pazurami oraz nogi umięśnione i przypominające nogi kangura. To wszystko składało się na wizerunek współczesnego, nieco makabrycznego wampira, który choć nie dopuszczał się prawda, ataków na ludzi, skutecznie zasiał ziarno strachu w sercach mieszkańców Rico, a potem także innych krajów latynoamerykańskich, a nawet dostał się do USA. Mm -hmm. e, no właśnie, mamy wiele doniesień o obserwacjach Chupacabra nie tylko właśnie z Portoryko. Czy mamy jakieś udokumentowane, fotografie, filmy? Bo jest tylko trochę, można się oczyścić na każdy temat i wszystko. Natomiast czy to jest wiarygodne? Nie, nie ma żadnych zdjęć Chupaka wraz z Portoryko. Bowiem jeżeli mówimy już o tej istocie, to właśnie tam że sięgają zaczątki tego współczesnego mitu. Mimo to na wyspie już wcześniej dochodziło do podobnych fal okaleczeń. i Jedną z nich miał być tajemniczy wampir Moka, który dopuszczał się tego samego co Czupakabras tylko kilkadziesiąt lat wcześniej. No może nie kilkadziesiąt, kilkanaście w latach siedemdziesiątych. Natomiast potem legenda Czupakabras wraz zaczęła przenosić się na inne kraje i tam przybierać nową formę. Dlatego też w Teksasie na przykład widzimy Chupacabra w formie, w, prawda, pozbawionego włosów kojota, y, y, okay. gdzie indziej. M, przypomina ona skrzydła tego psa, dlatego im, prawda, y, bardziej się rozprzestrzeniała, tym stawała się bardziej y, zróżnicowana. Znaczy hmm. możemy przytoczyć jakiś y, konkretny opis w przypadku spotkania właśnie z Chupacabra. Mówię oczywiście o... Y, że tak powiem, to y, te pierwsze doniesienia są, wydaje mi się, najbardziej wiarygodne. Tak, tym bardziej, że jak powiedziałem, y, wiele osób opisało to stworzenie y, bardzo podobnie. Jednym z takich najbardziej znanych przypadków był, y, było spotkanie y, policjanta Jose Kojazo który usłyszał nagle ujadanie swego psa, kiedy zszedł zobaczyć co się dzieje zauważył, że jego pies szamota się z jakimś nieludzkim stworzeniem co ciekawe policjant oddał strzał w kierunku czupakabry, która miała odbić się od ściany i przeżyć to spotkanie, co ciekawe Wiele osób wspominało, że odnalazły albo ślady czupakabry, albo też inne yy, prawda, oznaki i bytności w, w, w, w, prawda, w formie na przykład, yy, jakiegoś dziwnego futerka, jakiegoś dziwnego mięsa, które gdzieś zostało na yy, płocie okalającym zagrodę kurek czy, czy innych zwierząt. Natomiast yy, jak już wcześniej powiedzieliśmy, nie było czegoś takiego jak zdjęcie czupakabry. Mhm i, i czy, czy film, których pełno jest w internecie. No właśnie, a tego najbardziej jakby nam brakuje. Dobrze, w takim razie może na tym zakończmy temat, szpaka, niezwykle nie jest e, ciekawy, interesujący, zbudający coraz to nowe emocje w różnych już nie tylko częściach e, Ameryki Łacińskiej, centralnej i północnej, ale też sięgający czasem nawet i tutaj bliżej. Tak, jeszcze dodam może na koniec, że e, tak naprawdę nikt nigdy nie odpowiedział na pytanie, czym była czupa kabra. E, jak już mówiliśmy, e, UFO, zjawisko dobrze znane na wyspie, również odbiło się w tej legendzie, bowiem jedni donosili nawet, że widzieli czupakabrę wsiadającą do e, latającego spotka, inni, prawda. E, przywoływali jeszcze inne, bardzo barwne opisy. Jeszcze jedni twierdzili, że czupakabry zamieszkują obszar, na którym znajduje się amerykańska baza i laboratorium. To wszystko zbiło nam się w bardzo, bardzo fantastyczną, ale też jakże bardzo współczesną legendę, której nigdy tak naprawdę nie udało się wyjaśnić. Hmm. Jak jednak widzimy, była ona bardzo żywotna i zawędrowała do wszystkich krajów latynoamerykańskich. Tak, dokładnie. Ja właśnie jeszcze chciałem Cię zapytać, czy mieliśmy ostatnie jakieś doniesienia właśnie na temat Chupacabra z Rico. czy to już jakby krąży, już tak powiem, ta legenda gdzie indziej. Nie, nie. Na Rico fala obserwacji właściwie wypaliła się w roku 96. Hmm. Y to znaczy urwała się tak nagle, jak się zaczęła. Wszelkie informacje o atakach i dziwnych okaleczeniach pochodzą głównie z Meksyku czy z Teksasu, gdzie te stworzenia przedstawiane są różnie raz w formie na przykład małpoludów, jak to w Meksyku, czy jak już mówiłem, tych wyliniałych kojotów z Teksasu. Natomiast to, co łączy portorykańską Chupacabrę z jej kuzynkami z Teksasu, czy Meksyku czy, czy nawet Peru, to jedynie nazwa. Dokładnie. Nazwa i może ludzka fantazja. No właśnie, to jest najlepszy przykład na to, jak pewne zjawiska natomiast stają się swego rodzaju legendami czy mitami, które bardzo szybko się rozprzestrzeniają i znajdują swoje miejsce w pewnej takiej kulturze, że tak powiem, zjawisk paranormalnych i stają się legendą. Dla, dla wszystkich, którzy chcieliby się więcej dowiedzieć o oryginalnych wydarzeniach na Portoryko polecamy artykuł autorstwa Scotta Coralesa, który dość dokładnie opisuje zarówno przypadki, jak i próby badania ofiar Czupakabry przez weterynarzy. Tak jest, zapraszamy do przeczytania, natomiast e, wspomnieliśmy o Czupakabras, e, opowiedzieliśmy, jak, e, na czym polega ten fenomen, zjawisko, które narodziło się w Puerto Rico i później się rozprzestrzeniło na inne kraje sąsiednie. Natomiast teraz bym chciał Piotrze powiedzieć o potworach morskich, bo to jest też taki bardzo fascynujący temat, budzący swego rodzaju dreszcze na placach. Co możemy powiedzieć o przypadkach spotkań z potworami morskimi? lub innym, y, potw potworami z innych głęb, na przykład z głębim jezior, takich doniesień też jest sporo. Y, oczywiście. Y, ja mogę nawet powiedzieć, że mamy więcej potworów jeziorowych niż morskich, bo tak no naprawdę... Nessie na przykład, Tak, morski, bo morski. tak naprawdę wiele jezior od Ameryki po, po Azję ma swoich tajemnicych mieszkańców. Nie ukrywajmy, że właśnie Nessie jest najbardziej... Znanym przedstawicielem tutaj tego tajemniczego gatunku. Nie nazwałbym tego gatunkiem, bo jak dobrze wiemy, te stworzenia opisywane są bardzo zróżnicowanie. Od takich podobnych do prawda potomków dinozaurów, bo po takie zupełnie fantastyczne. Dlatego to jest również bardzo skomplikowana dziedzina. A naukowcy odnoszą się do tego z coraz większym przekonaniem. To znaczy, całkiem niedawno spotkaliśmy się z takim poglądem, który mówi, że rzeczywiście za obserwacjami e, tajemniczych stworzeń e, z, mu, z mórz i jezior stać mogą nieznane nam e, stworzenie. Natomiast e, tutaj naukowcy już e, podeszli do tego bardziej racjonalnie mówiąc, że nie są to jednak potomkowie dinozaurów. A coś um, zupełnie ziemskiego. No właśnie, bo tych doniesień jest y, całkiem sporo. E, oczywiście tym najsłynniejszym, jak wspomniałeś, jest y, potwór z Loch Ness, ale przecież to, y, o tym się cały czas mówi, y, krążą takie legendy właśnie o potworach. Y, potworach z mnemin, y, y, jezior z Kanady, Argentyny, Rosji, z Chin, o czym też żeśmy pisali. W zasadzie y, tutaj y, też zadał takie pytanie, jak zadałem w przypadku Chupacabra, mamy jakieś stuprocentowe dowody na to, że tego typu potwory istnieją. To bardzo trudne pytanie. Dowodem mogą być jedynie relacje świadków oraz zdjęcia, którymi dysponujemy w niektórych przypadkach. Jak dobrze wiemy, najwięcej zdjęć posiada najprawdopodobniej potwór z Loch Ness. Cały problem jednak w tym, że wiele z tych zdjęć niekoniecznie przedstawia potwora bo tak naprawdę udowodniono, że większa część z nich została albo źle zinterpretowana i w ogóle nie, nie, nie, nie, nie przedstawia ani jeziora, ani, e, prawda, legendarnego niby pleziozaura, albo została po prostu sfałszowana, kiedy ten temat był, prawda, bardzo, bardzo popularny i tak dalej. Natomiast co do obserwacji tego potwora na... Na lądzie, bo takie też rzekomo były, to jedno z najciekawszych miało miejsce w roku 33, to znaczy 1933, kiedy George Spicer wraz z małżonką zauważył dziwaczne zwierzę, które szybko przebiegło szosę na kilkadziesiąt metrów przed ich samochodem. Państwo się bardzo wystraszyli i opisali je jako istotę, prawda, bardzo długiej, falującej szyi i takim mm, wypukłym korpusie, mm -hmm. i stworzenie to zniknęło, prawda? To wszystko działo się w roku mm, 1933, potem były coraz to nowsze doniesienia, a także próby zlokalizowania potwora. I towarzyszyły także mm, udane, czy mniej nieudane próby zbicia mm, pieniędzy. Na tego typu stworzeniu, nie tylko prawda, w okolicach Rochneza, ale też w innych miejscach, bowiem od tego czasu sukcesywnie pojawiały się nam nowe potwory morskie. Tak, i to całkiem niedawno, przecież mieliśmy różne doniesienia, zresztą cały czas napływają tam czytałem o potworze w Kanadzie ale tutaj może skupmy się na takich bardziej udokumentowanych przykładach na przykład jest cała legenda potwora Zijera Chapley, która opiera się na zeznaniach świadków zdjęciach, filmach, to wszystko się rozegrało w 1977 roku kiedy to pan, pani Sandra Mansi wykonała zdjęcie która przedstawia jak twierdzi szyję potwora wyłaniającego się z wody i czy rzeczywiście to był potwór? No, trudno w zasadzie w tej chwili tego dociec. Później jakby zeznania świadków też zaczęły się rozbiegać i zaczynały być sprzeczne. I tak jak mówiłem, no, tego typu doniesień jest sporo i w zasadzie nie ma jakby jednoznacznych dowodów na istnienie takich potworów, ale tymczasem miłośnicy właśnie z różnych zjawisk zwykłych kryptozoolodów starali się, że tak powiem przeprowadzać różnego rodzaju badania. Jak, jak wyglądały takie badania i czy cokolwiek wykazały? O tym może powiem za chwilę, natomiast zauważę tutaj jeszcze jedną rzecz. Jakkolwiek by nie było w przypadku potworów morskich, znane są one na całym świecie. Od Kanady, poprzez Chiny, Europę, Amerykę, Kazachstan, Rosję. I tak naprawdę, Najbardziej ciekawym aspektem jest tutaj dlaczego tak wiele ludów, które nie miały ze sobą kontaktu, mówi o podobnych stworzeniach. Dlaczego mamy tutaj do czynienia z takim, no nie wiem, możemy to nazwać archetypem, Dawaj. ale tak naprawdę warto jest mimo wszystko zajmować się tego typu tematami, bowiem jak powiedziałem, tych relacji jest dużo one są czasem starsze niż nam się wydają one pochodzą sprzed epoki kiedy można było na nich zbić pieniądze na przykład historia o ogopogo, słynnym potworze z Kanady o którym mówili już miejscowi Indianie który miał na przykład zdechnąć że Gopogo nie żyje bo kiedyś znaleziono go martwego na, na, na brzegu jeziora natomiast w Argentynie mamy słynnego Nawelito który miał w zwyczaju podpływać sobie, wypływać na środek jeziora i pojawiać się wszystkim gościom miejscowego kurortu. No nie wiadomo, czy to był rzeczywiście potwór, czy jakaś tam zmyślna atrakcja. Natomiast co do dowodów, o których mówisz. Badania, które przeprowadzano, pozostają kwestią sporów i kontrowersji. Tak naprawdę nie znaleziono nic, co by mogło świadczyć o istnieniu potworów, natomiast trafiono na pewne ślady. Musimy tutaj jeszcze wspomnieć o kilku innych ciekawych przypadkach, bowiem co jakiś czas udaje się odnaleźć na brzegach mórz tak, tak, tak. czy oceanów dziwne ciała. Zwykle są to zwłoki, których nie da się rozpoznać. One są określane fachowo jako globstery. To znaczy pozostałość czegoś, co żyło w morzu, ale niestety obecnie jest w tak zaawansowanym stanie rozkładu, że nie wiadomo co to takiego. Najczęściej mówi się, że to potwory morskie i rzeczywiście w kilku przypadkach mieliśmy do czynienia z takimi kontrowersyjnymi znaleziskami, na przykład w Japonii, czy na przykład na wyspach kuryjskich, gdzie odnajdywano różne dziwne stworzenia. Natomiast wszelkie próby Odnalezienia na przykład Nessi, kończyły się zawsze jednak tak. pewnym rozczarowaniem. To znaczy odkrywano, że w jeziorze żyją duże stworzenia, natomiast to było wszystko, na co było stać naukę. Mhm. A zazwyczaj wszelkie, że tak powiem, dowody, powiedzmy, fotograficzne, mówię tutaj na przykład o Nessy, później okazywały się fałszywymi także tutaj w tym wypadku też. Niestety, ale mamy do czynienia zazwyczaj z, bym pewnymi poszlakami, bardziej niż z dowodami. Tak, naukowcy, nawet niektórzy z nich twierdzą, że głębiny, nawet jezior, a już w szczególności oceanów, mają w sobie tyle tajemnic, że o wielu dopiero jeszcze się dowiemy. Jednym z nich miało być przełomowe odkrycie Latimerii, to znaczy ryby, która miała... Wyginąć już bardzo dawno temu, a która została, prawda, schwytana i to w całkiem dobrym stanie. Przez całe wieki nie zdawano sobie sprawy, że ona istnieje. Przynajmniej nie wiedziała o tym nauka. Być może główny problem tkwi w tym, że biologia nie dopuszcza do siebie pewnych informacji. To znaczy, jeżeli już nie wierzymy w potwory morskie, to najpierw udowodnimy, że one nie istnieją. A wszelkie zaprzeczenia z gruntu niebo nie, czyli takie, prawda, typowe zrzucanie tego na... na, na odrzucanie tego jako sensacji czy, czy legend, nie jest też dobrym podejściem, o tym musimy pamiętać. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia o potworze z jednego z chińskich jezior, bodajże Kanasi, i jak się okazało, tam sprawa miała zupełnie racjonalne wytłumaczenie. Okazało się, że to duże ryby. Gdzie indziej za potwory brano przepływające kłody, jeszcze gdzie indziej wydry lub inne morskie stworzenia i wodne stworzenia, bo wydranie jest stworzenie morskie. Ale tak naprawdę myślę, że warto szukać. Znaczy mi się wydaje, że naukowcy Zolody mają o tyle e, pewne wątpliwości, że przecież jeśli jakiś nieznany gatunek miałby przetrwać, musi w jakiś sposób się rozmnażać, prawda? A aby się rozmnażać, musi być jakaś populacja, e, powiedzmy określona tego gatunku. Dokładnie. Tym samym jakby e, szansa wykrycia przedstawiciela tego gatunku e, w tym wypadku powinna być jednak dosyć e, wysoka. Tak, jako, jako tutaj adwokat diabła muszę powiedzieć w tym przypadku, że gdyby potwór z Loch Ness istniał no to prędzej czy później ktoś musiałby się na niego natknąć. Loch Ness nie jest w końcu takie wielkie, że cała gromada tych stworzeń mogłaby się tam ukrywać wieki, nie narażając się w ogóle na, na to, że ludzie czy, czy turyści, którzy specjalnie tam przebywają. Yy, mogą je odnaleźć, wykryć, a potem sprzedać yy, yy, gazecie, która zapłaci najwięcej. Mhm. Wspomnijmy jeszcze tak. o polskich potworach wodnych, mhm. czyli o słynnej Paskucie. Paskuda, która była dziennikarskim żartem, yy, prawda? Dziennikarzy z lata z radiem, stała nam się takim symbolem, bowiem wywołała tyle paniki, że matki zabierały swoje dzieci z kolonii nad jeziorem Zegrzyńskim. I taką naszą kolejną paskudą tegoroczną był Yeti Statr, Tatr, tak, tak. o którym kiedyś wspominaliśmy w naszej audycji Infrafakty. Dokładnie to właśnie pokazuje jakby też mechanizm e, wzbudzania, że tak powiem, i tworzenia się e, pewnej legendy wynikającej wpierw z drobnej plotki, która później się rozrasta wręcz do e, właśnie jakiegoś niesamowitego mitu stworzenia z głębi, które może nas w każdej chwili porwać, zjeść i unicestwić. E, Piotrze mówiliśmy tutaj o takich klasycznych e, przedstawicielach, e, o stworach, którymi zajmuje się kryptozoologia e, czyli o cabras o e, stworach zamiesz zamieszkujących e, wodne głębiny e, nie mówiliśmy o małpoludach dlatego, że to jest e, bardzo szeroki temat i nie byśmy chcieli poświęcić osobną audycję e, natomiast jest też cała gama stworzeń e, zupełnie niezwykłych czasem e, mm, czasem przerażających, czasem wręcz zabawnych. Yy, na przykład mówi się o tym, że yy, w Kongo yy, rasuje Mokele Berbe. <śmiech> Nie wiem, czy to już powiedziałem. I jest to yy, podobno przedstawiciel dinozaurów nadal żyjących na ziemi. Tak. W kryptozoologii mamy również do czynienia z taką grupą opowieści, które są albo mm, ciekawe, albo śmieszne, albo zupełnie, prawda, nie z, tego, nie z tego świata. Mokelem Bębę jest stworzeniem mającym przypominać Zauropoda, który zamieszkuje bagna, niedostępne zupełnie w Kongo, gdzie walczy z hipopotamami, straszy pigmejów i jest, jest, prawda, celem europejskich odkrywców, za wszelką cenę starają się udowodnić, że zaginiony świat, znany nam z powieści, istnieje naprawdę. No cóż, możemy powiedzieć więcej o, o Mokelem Bębę. Tak naprawdę y, trudno znaleźć jakieś dowody. I to nie tylko na istnienie tego stworzenia, jak i też innych rzekomych dinozaurów, które mają wędrować sobie po Afryce czy, czy po Australii. takie doniesienia też istnieją. Natomiast jeżeli już chcemy podsumować całą tą historię to w elementach legendy o Mokelem Bembe znajdziemy taką europejską tęsknotę za niedostępną, nieznaną, dziką Afryką, która prawda, wciąż jako tajemniczy ląd, kontynent zawiera sobie gdzieś ten nieznany pierwiastek, nawet nie egzotyczny, tylko fantazyjny. No tak, bo mam cały czas sobie coś odkrywać nowego i eksplorować jakieś nieznane tereny. Tak, ale co do, co do Mokelem Bębę, to w, w jego prawda, poszukiwaniu wyruszyło wiele ekspedycji i tak naprawdę żadna nie zaprezentowała nic, co byśmy mogli uznać za dowód. Niektórzy z, z poszukiwaczy rzekomo widzieli ślady, czy nawet samego potwora natomiast nikt z nich nie przywiózł z tej wyprawy niczego nowego oprócz nowych kontrowersji i tak naprawdę w Afryce mamy do czynienia z innymi stworzeniami mającymi, mającymi być potomkami dinozaurów to na przykład emelantuka czy przypominający triceratopsa bielum, bielum bielu czy też wielkie węże wielkie krokodyle wielkie żół, a tak naprawdę nie wiadomo, czy one się zrodziły jedynie w wyobraźni Europejczyków, którzy usłyszeli o nich z opowieści miejscowych plemion, czy też rzeczywiście czai się tam coś niezwykłego, ale ja stawiałbym na tą pierwszą możliwość. Mhm. Tak, na no, tym bardziej, że to chyba e, większość tych opowieści. To wychodzi się z XIX wieku mniej więcej, prawda, do czasu eksploracji e, kontynentu afrykańskiego i kiedy e, jakby rodziły się właśnie te e, legendy o dziennych stworzeniach, które zamieszkują ten ląd. To znaczy, legendy rodziły się wtedy, natomiast e, ekspedycje rozpoczęły się w poważne ekspedycje, to znaczy takie, które stawiały sobie wielkie cele. Rozpoczęły się w drugiej połowie XX wieku, no ale niestety trwają do dziś. Ciągle o nich słyszymy, ciągle przewożą nowe wiadomości. Niektóre nawet mówią, że udało mi się odkryć coś wielkiego, jak na przykład mm, pamiętna ekspedycja do Indii, gdzie poszukiwano, ale to już zupełnie inne istoty, gdzie poszukiwano miejscowego małpoluda, która odnalazła tak. włos rzekomo do niego należący, który potem okazało się, że należy do jakiegoś miejscowego zwierzęcia. Dlatego takie ekspedycje to w większości dużo gadania, fajna przygoda, ale niestety marne skutki. Tak, to też chyba taka nasza tęsknota europejska, bym powiedział, za odkryciem tego nieznanego świata. To prawda, ale też nie jest powiedziane, że... One są nadaremne, prawda? Bo jak wiadomo kto szuka, ten znajdzie. Tak, racja. Może przeniesiemy się teraz z komponentu afrykańskiego do Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy do czynienia z też niezadnymi postaciami. To jest taka dziwna mieszanka właśnie jakichś takich tak zwanych urban legends z, z mitami czy wierzeniami rdzennych Amerykanów, India, o zupełnie niezwykłych postworzeniach, bym powiedział. Mówię tutaj na przykład o Diable z Jersey albo o Może właśnie o nich powiedzmy. Co, znaczy, co możemy powiedzieć o Diable z Jersey? To jest podobno tajemnicze, fantastyczne stworzenie, które przemierza lasy wokół New Jersey. Z tego co powiedziałeś wcześniej istnieje coś takiego jak mieszanina miejscowych legend, potem tzw. Tak miejskich legend oraz czasami masowej histerii i w przypadku Diabła Jersey wszystko to mamy w jednym przypadku. Według legend, nie będziemy się może rozwodzić nad tym przypadkiem, bo to jest dość dużo Gadania, natomiast według legend jest to stworzenie mające przypominać y, połączenie hmm, konia, nietoperza i kilku innych zwierząt. Y, jest to taka jakby amerykańska wersja smoka, która Ona. narodziła się rzekomo w y, magiczny sposób y, w chacie jednej... Y, w jednego z kolonistów, kiedy to yy, za pośrednictwem tajemniczych sił dziecko miało przemienić się właśnie w coś w rodzaju smoka, wylecieć przez okno czy też komin, a następnie uciec do lasu w okolicach Pine Barrens, gdzie straszyło i straszy do dziś. Natomiast do dziś, powiem y, nawet dziś istnieją grupy, których zadaniem jest, właściwie nie zadaniem, celem grupy amatorów, których celem jest znalezienie takiego diabła. Oni w niego święcie wierzą. Tak samo jak ich przodkowie, bowiem zdarzały się lata, w których ten potwór był widywany wielokrotnie, kiedy zadawał dziesiątki szkód, kiedy straszył tysiące ludzi. Natomiast nie muszę mówić, że nie odnaleziono dowodów, ale mimo wszystko wśród świadków znajdował się na przykład Józef Bonaparte. Światków no, jego obserwacji. Radna tak, tak? tak? to jest dość dziwne. Natomiast yy, eksperci, to znaczy nie trzeba być ekspertem, żeby zauważyć to, o czym mówiliśmy wcześniej. Że Diabeł z Jersey jest tak naprawdę zlepkiem yy, różnych czynników. Yy, z jednej strony jest to prawda yy, historia typowo magiczna. Z drugiej strony historia, w której zawarto wiele przestrug i tak dalej. Przy okazji wiele, wiele wybuchów paniki czy masowej histerii przypisywanych Diabłowi z Jersey według historyków miało być tak naprawdę ekscesami morderców czy, czy, czy mhm. różnych ekscentryków. Natomiast jak mówiliśmy, śladów nie ma. Dokładnie. Ale na przykład z Motmanem jest trochę inaczej, znaczy to jest historia, o której żeśmy mówili już przy okazji innej audycji, która była dosyć dobrze opisana i dotyczyła relacji bardzo, bardzo wielu świadków i powiązana jest również ze zjawiskami z zakresu ufologii i innych zjawisk paranormalnych. Chodzi o tak zwanego człowieka ćme, prawda? Spawn Co możemy powiedzieć na ten temat? Jak już wspomniałeś, poruszaliśmy kiedyś ten temat. Zacznijmy może od tego, jak to się wszystko zaczęło. Otóż w roku 1966 mieszkańcy wspomnianej miejscowości mieli zaobserwować tajemnicze stworzenie, które przypominało, jak wspomniałeś, człowieka, ptaka, ćmę, Mm -hmm. bo tak naprawdę nikt nie wiedział jak modman wygląda, bo nikt nigdy nie widział go z, w, jak to powiedzieć w takiej formie bezpośrednio. Że też znaczy bezpośrednio go widziano cały problem w tym, że nikt nie, nie potrafił powiedzieć jak on wygląda poza zarysem, który jest dość charakterystyczny to znaczy para czerwonych oczu hmm. oraz dziwny garb przypominające skrzydła. To była taka jedna z wielkich tajemnic, natomiast to prawda, że on tam szalał w tym point pleasant straszył ludzi, dzieci wywołał, wywołał podobną panikę co diabeł z i co ciekawe, manifestacji tego tajemniczego stworzenia towarzyszyły inne zjawiska paranormalne czy też spotkania z dziwnymi osobnikami, to znaczy agentami, ludźmi w Czerni. Cała okolica była po prostu zasypywana różnymi dziwnymi wydarzeniami, które w swojej książce spisał John Kill. Mm -hmm. Tak, tak. No właśnie, opowiadaliśmy o tym z swego czasu i to jest o tyle ciekawe, że... A właśnie, ja tutaj mam jeszcze taki też interesujący i podobny przypadek z zupełnie innego regionu świata, opisany w też przez Amerykanów przez żołnierzy piechoty morskiej walczących w Wietnamie. E, przypadek pochodzi z 1969 roku. E, Mówię o tym, że kilka świadków obserwowała właśnie podobne stworzenie. E, wyglądało to tak, że w, kiedy przebywali w bunkrze niedaleko miasta Da w Wietnamie, e, ujrzeli niespodziewanie jakiś lśniący obiekt, e, który kierował się w ich stronę. W ogóle na początkowo nie mogli się zorientować, czym może być ten obiekt. I w pewnym momencie ujrzeli coś w rodzaju skrzydeł, przypominających właśnie skrzydła nietoperza gigantycznych rozmiarów. Kiedy obiekt się do nich zbliżył dostrzegli oni sylwetkę kobiety w dodatku nagi. Cała sylwetka była czarna, ale biła w niej łona. To stworzenie przeleciało nad ich głowami na wysokości około 2 metrów oczywiście powodując szok. Usłyszeli też pod skrzydeł, i później uświadomili sobie, że istota odleciała. Tak, to co opisałeś przypomina nam tutaj manifestację Motmana. Oczywiście on nigdy nie dopuszczał się jakiejś większej krzywdy na ludziach, za wyjątkiem doprowadzenia ich do prawda, szoku, paniki, strachu. strachu. Niektórzy, niektórzy widzieli go oczywiście w miejscach, gdzie go zupełnie nie było. Jeszcze był taki przypadek w Japonii też. Prawda? Tak, to znaczy takich przypadków dla tych ludzi mieliśmy całą masę i tak naprawdę co jakiś czas dochodzą do nas nowe relacje. Na przykład w tym roku coś podobnego widziane było w Meksyku. Również tajemniczy człowiek miał, miał tam straszyć i terroryzować jedne miasto. Natomiast co do Motmana, jego obserwacje i ta cała dziwna cała dziwna sytuacja wokół Point Pleasant skończyły się w zasadzie tak nagle, jak się zaczęły. Nie wiadomo do dzisiaj, czy to, czego świadkami byli mieszkańcy, było rzeczywiście czymś w rodzaju wybuchu nagłej, paranormalnej epidemii, czy, te... czy, też, może jakimś, czy też może jakimś prawda eksperymentem, który był kierowany <śmiech> przez... E odpowiednie służby czy siły mające za zadanie sprawdzić, jak ludzie zareagują na tego typu manipulacje. Natomiast wiele z tych obserwacji, o których wspomnieliśmy, jest intrygująca I, i tak naprawdę historia Motmana stała się tak zawiła, że do dziś nie wiemy, co tak naprawdę się stało. Niektórzy mają swoje teorie, na przykład, że to demon, kosmita, inni mówią, że to soba, na przykład, że obserwacja sowy sprawiła, że całe miasto tak. e, spanikowało. Inni mówią, że to jakiś inny ptak, na przykład żuraw. A tak naprawdę pozostaje nam jedynie książka Johna Keela i masa domysłów. Dokładnie. E, tutaj dobrze, że się wspomniał właśnie o tej teorii, która... Zresztą e, kryptozoolodzy często się właśnie ocierają o, e, o takie twierdzenia, że mamy w przypadku tych niezwykłych stworzeń, o których żeśmy mówili, mm, mamy do czynienia z jakiegoś rodzaju eksperymentami, e, czy to laboratoryjnymi, genetycznymi, czy też właśnie, nie, tak jak w przypadku Machmana, e, swego rodzaju test sprawdzania, jak ludzie zareagują na jakieś niezwykłe zjawisko. Tak, e, tutaj jeszcze dodam, że inna z tego typu obserwacji miała miejsce w Kornwali w roku 1976, kiedy mhm. obserwowano tam Olmena, czyli człowieka sowy. Przypominał on nieco wyglądem Motmena, natomiast był jego taką raczej bardziej karykaturalną wersją. Niemniej jednak świadkowie byli przerażeni i z, tym, z tego co, co, co, co mówili, był to najgorszy widok ich w życiu, najbardziej przerażały jego czerwone oczy. Nie tak bardzo podobne do oczu Motmena. Natomiast to, co powiedziałeś, zwraca nam uwagę na prawdziwą naturę kryptozoologii, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy zajmuje się ona istnieniem realnych stworzeń, ściganiem legend, czy też ściganiem pewnych tajemnic ludzkiej natury, naszego ciągłego naszej ciągłej wiary w to, że świat ma jeszcze jakieś tajemnice, że istnieją stworzenia, które zupełnie nie przypominają tych, które znamy. I to tak naprawdę jest jedna wielka kontrowersja, nieustająca, która, która skończy się dopiero wtedy, kiedy schwytamy jedno z omawianych tu stworzeń. Dokładnie, a no niestety nie jesteśmy w stanie omówić jakby wszystkich przypadków. Jakby podkreśliliśmy tylko te najbardziej charakterystyczne i tak jak mówiłem, no, tutaj osobny zupełnie dział kryptozoologii zajmują opoludy ze względu na specyfikę obserwacji, doniesień, jak też teorii co do ich pochodzenia. Dlatego ja myślę, że zapraszam na nasze strony, na naszą stronę www.infra.org.pl jak też na forum, gdzie bardziej, yy, szerzej opisujemy yy, zjawiska z zakresu kryptozoologii, doniesienia badania yy, i tak dalej. Myślę, że jeszcze nie, nie razu do tego powrócimy, bo tak jak wspomniałem, w infrafaktach staramy się też przekazywać informacje właśnie z dziedziny kryptozoologii o kolejnych poszukiwaniach, doniesieniach. Także dziękuję Ci Piotrze, chyba że ktoś jeszcze coś dodać. Właściwie to byłoby wszystko. Natomiast e, szczególną uwagę, jak już mówiłem, proszę zwrócić na to, czy m, dany potwór, dane stworzenie jest rzeczywiście echem e, jakichś naszych wierzeń i instynktów. Czy rzeczywiście jest coś w tym takiego, co moglibyśmy uznać za zjawisko realne? Hmm. To taka re refleksja dla Państwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję pierwszy. Ja również. Na W następnym programie.